Otwórzmy dziewiąty rozdział Ewangelii Mateusza. Otwierając tę sesję, chciałbym przypomnieć harmonogram nabożeństw. Pamiętajcie, że mamy nabożeństwa każdego ranka o 10.30, każdego popołudnia przez cały tydzień, o 7:00 wieczorem. Chwała Bogu! Przyjdźcie, wierząc w Bogu i oczekując. Bóg was nie rozczaruje. Amen. Chwała Panu. Alleluja. Podczas tych nabożeństw podążamy za Duchem Świętym. On jest na każdym nabożeństwie. Mamy szczególne spotkania, które nazywamy spotkaniami z Duchem Świętym. Powodem, dla którego je organizujemy, jest to, że podkreślamy znaczenie osoby i działania Ducha Świętego. Amen? Spędzajcie na nich więcej czasu. Oczywiście Duch Święty jest obecny na każdym spotkaniu, zarówno modlitewnym, jak i spotkaniu poświęconym nauczaniu, na każdym spotkaniu chwały. Amen. Ale to oznacza, że po prostu kładziemy szczególny nacisk na działanie Ducha Świętego oraz Jego manifestacje. Ale na tych spotkaniach kładziemy szczególny nacisk na wiarę i uzdrowienie. Amen. Może się zdarzyć, że któregoś wieczoru pójdziemy w trochę innym kierunku, jeśli Pan nas tak poprowadzi. W ciągu dnia nauczaliśmy trochę na temat modlitwy, a teraz przejdziemy do wiary. I to nie oznacza, że na tych spotkaniach, podobnie jak na innych, wyłącznie ja będę nauczał. Będzie tak, jak Pan będzie nas prowadził, a ja znam głos Pana, chwała Bogu. I być może pójdziemy w innym kierunku. I ktoś inny będzie przemawiał, chwała Bogu, tak jak Pan poprowadzi i pokieruje. Amen? Ale przybywajcie oczekując na każde nabożeństwo. W dziewiątym rozdziale Mateusza będziemy czytać od wersetu 27. Gdy Jezus odchodził stamtąd, ruszyli za Nim dwaj niewidomi, którzy wołali głośno, ulituj się nad nami, Synu Dawida. Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do Niego, a Jezus ich zapytał, wierzycie, że mogę to uczynić? A oni odpowiedzieli Mu, tak, Panie. Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc, według wiary Waszej niech Wam się stanie. Amen. I otworzyły się ich oczy, a Jezus surowo im przykazał, uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie. Oni jednak, skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o nim po całej tamtejszej okolicy. Amen Chwała Bogu na wieki, Aleluja. Chcemy, żeby ludzie przyjmowali od Boga I zaczniemy mówić właśnie o tym, jak przyjmuje się od Boga Amen Zwróćcie uwagę, że ci dwaj niewidomi ruszyli za Jezusem wówczas To znaczy wtedy, gdy odszedł on z domu Jaira Którego córeczka została wskrzeszona z martwych i uzdrowiona to wtedy ci dwaj niewidomi podążyli za Nim, wołając głośno i mówiąc, o Synu Dawidowy, zmiłuj się nad nami. Jest w tym zawarta bardzo ważna myśl. Po pierwsze, gdy czytamy Nowy Testament, a zwłaszcza te cztery Ewangelie, to widzimy, że gdy chorzy przychodzili po uzdrowienie, to prosili o miłosierdzie. Nieustannie prosili o miłosierdzie. I tutaj też mówią, zmiłuj się nad nami. Apostoł Paweł, pisząc do kościoła w Koryncie, nazywa Boga Ojcem Miłosierdzia. W języku angielskim jest tam liczba mnoga. Myślimy o miłosierdziu w związku z przebaczeniem grzechów. Dzięki niech będą Bogu za jego przebaczające miłosierdzie, i zbawcze miłosierdzie. Ale to byłoby tylko jedno miłosierdzie, on byłby ojcem jednego miłosierdzie, ale on jest ojcem wielorakiego miłosierdzia. Miłosierdzia w liczbie mnogiej, alleluja. Wiele lat temu, 50 lat temu, na spotkaniach uzdrowienia zapraszaliśmy ludzi do przyjęcia tego miłosierdzia jednym wezwaniem, zbawienia i uzdrowienia zarazem, aby ludzie wiedzieli, że w ten sam sposób, na tej samej podstawie, mogą przychodzić i przyjmować zarówno jedno, jak i drugie. Zmiłuj się nad nami. Zwróćcie też uwagę na to, że oni podążali za Jezusem, wołając i mówiąc. Powiedzcie, wołając i mówiąc. O Synu Dawidowy, zmiłuj się nad nami. Ale jeśli zakończymy czytanie na wersecie 27, to widzimy tych ludzi tak samo ślepych, jak byli na początku. Amen wołając i mówiąc, albo wołając i modląc się. W pewnym sensie powiedzieć można, że oni się modlili, ponieważ mówili Jezusie Synu Dawida, On właśnie Nim był. Zmiłuj się nad nami, Synu Dawida. Amen. Wołanie i modlitwa nie załatwią całej sprawy. Wiem o tym. 67 lat temu leżałem, jak to określili lekarze, na łożu śmierci. Nie było dla mnie lekarstwa. Miałem umrzeć. Przez szesnaście miesięcy byłem przykuty do łóżka. Dużo wołałem i modliłem się. Pewnej nocy modliłem się całą noc, nie zmrużyłem oka. Nie modliłem się głośno, bo byłem przykuty do łóżka a domownicy chcieli spać, ale modliłem się bez ustanku. Przez wiele nocy modliłem się niemal całą noc. Modliłem się i wołałem, wołałem i modliłem się, i modliłem się i wołałem, i wołałem i modliłem się, i modliłem się i wołałem. Jeśli jesteś przykuty do łóżka 24 godziny na dobę przez 16 miesięcy, to dużo modlisz się i wołasz. Bo nie masz nic innego do roboty. Amen. Miesiąc za miesiącem, miesiąc za miesiącem, wołałem i modliłem się, ale mój stan nie był ani trochę lepszy niż w chwili, kiedy zacząłem modlitwę i wołanie. Na końcu wersetu 27 stan tych niewidomych nie był ani trochę lepszy niż na początku ich wołania i modlitwy. Wołanie i modlitwa nie wystarczą. Amen. Zwróćcie uwagę na kolejny werset. A gdy On wszedł do domu, Jezus wszedł do domu, niewidomi przystąpili do niego. Jeśli tutaj przystaniemy, to widzimy, że oni wciąż są ślepi, pomimo, że są w obecności Jezusa. Amen. Widzicie, niektórzy ludzie zatrzymują się w pół drogi. Sądzą, że jeśli tylko wytrwamy w wołaniu i modlitwie, to sprawa zostanie załatwiona. Albo też sądzą, że jeśli udamy się na spotkanie i poddamy się duchowemu wpływowi, jeśli tylko znajdziemy się tam, gdzie Bóg się porusza, to wówczas to się wydarzy. Ale to się nie wydarzy tylko dlatego, że tam będziesz. Amen? Oni mogą nawet przyjść, aby zostać zbawionymi. Mogą przyjść i stanąć w kolejce do uzdrowienia, ponieważ sądzą, że to załatwi sprawę. To jest krok we właściwą stronę, ale to nie załatwi sprawy. Amen? To nie jest cała prawda. Widzicie, to właśnie z tego powodu wielu ludzi się potyka. Robią tę samą rzecz przez lata, to nie działa, ale oni sądzą, że muszą dalej próbować. Byłem kiedyś na spotkaniu w zachodniej części naszego kraju, w innym stanie. Oczywiście tutaj na południu nikt nie byłby tak głupi. Tak czy inaczej, był tam pastor z oklahomy wraz z żoną. Wiedziałem, że jest z Oklachomy, ponieważ wcześniej się poznaliśmy. Zaproszono mnie do zachodniej części Stanów, pojechałem. Zaraz na pierwszym nabożeństwie przemawiałem na temat wiary. Jestem kaznodzieją wiary i nauczycielem wiary. Amen. Jako tekst przewodni wziąłem fragment z listu do Rzymian mówiący, że wiara bierze się ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Nauczałem o tym. Pastor powiedział do mnie, bracie Hegin, zakwaterowaliśmy cię w hotelu, ale chcielibyśmy mieć społeczność z tobą i z panią Hegin. Po prostu zostańcie z nami. Powiedziałem, dobrze, zróbmy tak. Tak więc po nabożeństwie poszliśmy do restauracji, zamówiliśmy małą przekąskę, przed nabożeństwem nie jedliśmy, chcieliśmy więc przekąsić coś lekkiego i czekaliśmy na pastora, czekaliśmy i czekaliśmy, ale on się nie pojawił. Jego żona powiedziała, dobrze, w takim razie musimy coś zamówić. Widocznie ktoś go zatrzymał. Zjedliśmy zatem i siedzieliśmy tam rozmawiając. Długo to trwało od czasu, gdy zjedliśmy, aż w końcu on się zjawił. Jego żona spytała, gdzieś ty był? On odpowiedział, cóż, zatrzymał mnie brat taki to a taki. On jest jednym z diakonów kościoła. On przyszedł do mnie i powiedział, to było ostatnie spotkanie z tym typem heginem. Ale przecież on głosił dopiero jeden wieczór. Dlaczego? Dlatego, że on powiedział, że wiara pochodzi ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. A ja wiem, że tak nie jest. Pastor spytał, jak więc przychodzi wiara? Przez modlitwę. Pastor pytał dalej, czy zdobyłeś kiedyś wiarę przez modlitwę? Nie, ale modlę się od 15 lat i będę nadal się modlił, aż ją otrzymam. Oto niewiedza doprowadzona do ostateczności. Oto niewiedza w skrajnej postaci. Jeżeli od 15 lat byłbyś w drodze, na przykład jechałbyś z Birmingham do Atlanty i przez 15 lat jechałbyś autostradą nie docierając do celu, to musiałoby do ciebie dotrzeć, że znajdujesz się na niewłaściwej drodze. Ten pastor powiedział, cóż, brat Hegin, wiem, że on to powiedział, wiem, że on to zrobił. Ale on powiedział, nie, to mówi Boże Słowo. On po prostu zacytował Biblię. Bóg to powiedział. Biblia jest tym, co mówi Bóg. Powiedzcie to na głos. Biblia to Boży głos mówiący do mnie. A teraz wskaż na sąsiada i powiedz, Biblia to Boży głos mówiący do Ciebie. Czy to jest prawdą? Czy ona jest Bożym Słowem? Jeśli tak, to Bóg powiedział skąd pochodzi wiara? Ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. Amen. Na dziennych nabożeństwach nauczających przez te wszystkie lata mieliśmy ludzi, którzy przysłuchiwali się nauczaniom na temat wiary, a potem przychodzili do mnie, wyglądali na bardzo niezadowolonych i mówili, powiedziałeś tak i tak. Byli bardzo zapalczywi. Powiedziałeś tak i tak. Mówiłem, nie, ja tego nie powiedziałem. Ja wiem lepiej, słyszałem cię. Nie, ja tego nie powiedziałem. Ale ja mogę to udowodnić, tutaj są świadkowie, którzy to słyszeli. Mówiłem, nie, ja tego nie powiedziałem, I Jezus to powiedział. To się nie zdarzyło raz, to się powtarzało i powtarzało. Powiedziałem, co powiedział Jezus. O, nie chcieli się spierać z Jezusem. Jemu nie mogliby zarzucić fałszu. Myśleli, że ja to powiedziałem, ale to było w Słowie. To jest Słowo. Amen. Chwała Bogu na wieki. Dzięki Ci, Panie Jezu. Tak więc Jezus wszedł do domu, znajdował się w domu, gdy tych dwóch mężczyzn przyszło do Niego. A Jezus ich zapytał. Wiedział, po co przyszli. Oni wcześniej wołali i mówili. Ale Jezus chciał ich nakierować na właściwe tory. Dlatego zapytał ich, czy wierzycie, że mogę to uczynić? Widzicie? Tak naprawdę w tym miejscu zaczyna się wiara Ona się w tym miejscu nie kończy Jeżeli nie pójdziesz dalej, to nic nie dostaniesz Ale tutaj się zaczyna Nie ma problemu Nie jest trudno doprowadzić ludzi do miejsca, w którym uwierzą w Boga Uwierzą w to, że On jest w stanie uczynić wszystko Śpiewaliśmy taki refren Mój Bóg może wszystko Dzięki Bogu za to, że może wszystko Nie może tylko kłamać nie może też czynić paru innych rzeczy, które są złe. Ale gdy śpiewamy, to myślimy o rzeczach spektakularnych, nadprzyrodzonych, o błogosławieństwach, zgodnych z Bożym Słowem. Amen. Alleluja. Uwierz, że On może. Dzięki Bogu za to, że On może. Widzimy ludzi, ja jestem w posłudze uzdrowienia od przeszło 66 lat. Amen. Nie jestem początkującym. Ale powiem wam, że to samo, co było prawdą 66 lat temu, jest prawdą i dzisiaj. I to było prawdą przez te 66 lat. Przychodzili do mnie ludzie mówiący, wierzę, że On może. I odchodzili tak, jak przyszli. Tak, musisz wierzyć, że to jest prawdą. Tak naprawdę to gdybyś w to nie wierzył, to byś nie przyszedł. Nie przyszedłbyś po uzdrowienie, błogosławieństwo czy cokolwiek. Ale musisz zrobić kolejny krok. Żeby wejść na to podium, trzeba pokonać trzy stopnie. Jeden, dwa, trzy. To, że stoisz na pierwszym stopniu, nie znaczy, że jesteś na podium. Nawet to, że stoisz na drugim, nie znaczy, że wszedłeś na podium. Musisz wejść na trzeci stopień. Tutaj też są trzy stopnie, trzy kroki. Po pierwsze, uwierz, że on może. Po drugie, uwierz, że chce. Jeśli wierzysz, że On pragnie cię uzdrowić, to gdy położone zostaną na ciebie ręce, będziesz wierzył, że możesz przyjąć uzdrowienie, ponieważ to jest Jego wolą. Zwróćcie uwagę na to, że w Ewangelii Mateusza, w jej ósmym rozdziale, czytamy, o tym mówi nam Boże Słowo, że gdy Jezus schodził z góry... To jest w pierwszym wersecie, gdy Jezus zstępował z góry, sądzę, że chodzi tutaj o górę przemienienia, podążały za Nim liczne tłumy. A oto trendowaty, przyszedłszy, pokłonił mu się, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. To znaczy, że on wierzył, że Jezus może. Ale nie wiedział, czy chce. Nie wiedział, czy Jezus chce, czy nie. Dlatego powiedział, Panie, jeśli chcesz, możesz. Jezus powiedział, chcę. Czy kiedykolwiek powiedział, nie chcę. Alleluja, ani razu. Chcę, bądź oczyszczony. I dzięki Bogu trąd zniknął. Alleluja. Alleluja. Zatem wiesz, że on może, wiesz, że on chce, i podejmij ostatni, trzeci krok. Uwierz, że przyjmujesz. Amen. Wróćmy na chwilę do tego, co Jezus powiedział do tych dwóch niewidomych. Czy wierzycie, że mogę to uczynić? Tak, panie. Wtedy on dotknął ich oczu, mówiąc: Według wiary waszej niech wam się stanie. Zwróćcie uwagę, że Jezus nigdy nie powiedział, według mojej wiary, niech wam się stanie. Jezus nigdy nie powiedział, według wiary apostołów, niech ci się stanie. Powiedział, według wiary twojej albo waszej, według twojej wiary. Według Twojej wiary niech Ci się stanie. Amen. Innymi słowy, to właśnie jest ostatni krok. To znaczy, że tym, co nastąpi i co Ci się stanie, jest to, w co uwierzyłeś. Może się zdarzyć, że będziesz uzdrowiony na podstawie czyjejś wiary albo w wyniku poruszania się Ducha Świętego. Ale jeżeli nie wierzysz, to nie utrzymasz tego uzdrowienia, nie zachowasz go. Parę lat temu głosiłem na spotkaniu namiotowym w Oklahomie. Wieczorne nabożeństwa odbywały się pod namiotem, który stał w parku miejskim. Każdego wieczoru mieliśmy kolejkę ludzi do uzdrowienia. Usługiwałem każdemu z nich po kolei. Gdy tłum nie jest zbyt duży, można coś takiego zrobić. Przy większym tłumie nie ma się na to czasu. Ludzie byli ustawieni w kolejce wzdłuż rzędów i pewien usługujący, pastor, przyprowadzał ich do mnie pojedynczo. Inny ich odprowadzał, a ja im usługiwałem każdemu po kolei. Przyszła pewna pani, ten usługujący, pastor, przyprowadził ją do mnie. Ja siedziałem na krześle na podium i nakładałem na nich ręce. Był pewien powód, dla którego siedziałem na krześle. Jeżeli głosisz przez godzinę, a potem masz nakładać na ludzi ręce, to jesteś zmęczony, a gdy jesteś zmęczony, to nie poddajesz się duchowi i namaszczenie ducha odchodzi. Dlatego właśnie usiadłem na krześle. Spytałem tej pani, po co przychodzisz, ponieważ ona nie miała karty uzdrowienia. Ona spytała, co? Po co przychodzisz? Ona na to, co? Powiedziałem, po co przychodzisz? A, chodzi o uszy. Położyłem na nich moje ręce, na obu uszach. Rozkazałem, aby zostały uzdrowione w imieniu Jezusa. Wiedziałem, że zstąpiło na nią namaszczenie do uzdrowienia. Amen. Chwała Bogu. Ten pastor, brat Birkin, przyprowadzał osoby z tego rzędu i stawiały przede mną. Powiedziałem Mu, przyprowadź kolejną osobę. On ją poprzednio przyprowadził, a teraz stał za nią. Powiedziałem do niego: bracie Birkin, powiedz coś. Cokolwiek jej twarz była zwrócona w stronę moją i tłumu ona go nie widziała nie mogła czytać z jego warg on powiedział chwała panu powiedziałem do niej powtórz to co usłyszałaś ona powiedziała chwała panu on powiedział alleluja ona też on odszedł od niej jeszcze dalej aż stanął zupełnie na końcu tego zgromadzenia jakieś 25 metrów dalej Ostatniej rzeczy, jaką powiedział, to nawet ja nie dosłyszałem. Do niej dotarło to szybciej niż do mnie. Całe zgromadzenie się cieszyło. Zgromadzenie radowało się, bo wiedzieli, że ona słyszy. Powiedziałem, całkiem dobrze, słyszysz lepiej niż ja. Szybciej zrozumiałaś, co on mówił. Chwała Bogu, jesteś uzdrowiona. Czy wiecie, co ona zrobiła wobec tych wszystkich ludzi? Powiedziała, nie, nie jestem. Ciągle tego potrzebuję. Natychmiast to straciła, nie mogła nic usłyszeć. Widzicie, według Twojej wiary. Według Twojej wiary. Według Twojej wiary. Amen. Pewien kaznodzieja powiedział mi, że on i paru ludzi, którzy z nim byli, chcą ze mną debatować. Miałem z nimi debatę. Oni powiedzieli: Jeżeli uzdrawiasz chorych, jak czynił to Jezus i apostołowie, to dlaczego nie uzdrawiasz wszystkich tak jak oni? Powiedziałem: Oni nie uzdrawiali wszystkich, nawet sam Jezus tego nie czynił. Byli wstrząśnięci. Co? Spytałem ich: Umiecie czytać? Tak. W takim razie otwórzcie swoje Biblię w Nowym Testamencie, bo widzicie, ja się trzymam Nowego Testamentu. Otwórzcie swój Nowy Testament w Ewangelii Marka, w szóstym rozdziale, piątym wersecie, i przeczytajcie to. I przeczytali, że nawet On, Jezus, nie mógł uczynić tam pośród nich cudów. Jedynie paru chorych uzdrowił. A potem przeczytałem wraz z nimi to, co Mateusz mówi na ten sam temat. On nie mógł uczynić tam wielu cudów z powodu ich niewiary. Widzicie, według wiary Twojej. Powiem Wam, że nigdy nie widzieliście takiego wyrazu twarzy, jaki oni mieli. To byli kaznodzieje. Oni do mnie wracali. Przyprowadzili przyjaciela, który uścisnął mi rękę i powiedział, uczymy się na temat Nowego Testamentu rzeczy, o których nie przypuszczaliśmy, że się tam znajdują. Amen. Przynajmniej był szczery. Chwała Bogu. Możesz szczerze się mylić. Oni byli szczerzy w swoich przekonaniach i według nich żyli. Ale dzięki Bogu za słowo. Amen? Wiele lat temu głosiłem w Kalifornii, w Pomono w Kalifornii, w 1956. W styczniu, przez cały miesiąc. Dość dawno temu, prawda? Zobaczyłem tam starszą panią. Była po siedemdziesiątce. Chodziła o kulach, podpierała się jedną kulą. Dowiedziałem się, że upadła i złamała biodro. To było jakieś 2-3 lata wcześniej, ale ona nie wyzdrowiała w pełni i musiała chodzić z tą kulą. Byłem tam przez 4 tygodnie, a ona przychodziła na każdą poranną sesję nauczania. Była też na każdym wieczornym nabożeństwie. Zauważyłem, że nigdy nie przyszła po uzdrowienie. I potem, po trzecim tygodniu, pewnego wieczoru ustawiła się w kolejce ludzi chcących być uzdrowionymi. Pomyślałem, że ona chce, aby jej biodro zostało uzdrowione. Kiedy podeszła do mnie, powiedziałem, widzę, że przychodzisz, ponieważ już ją poznałem i wcześniej z nią rozmawiałem. Ona powiedziała, bracie Hegin, siedziałam tam z tyłu, koło głośnika, ale nie słyszałam nawet połowy z tego, co mówiłeś. Nie słyszałam nawet połowy z tego, co mówił doktor Derfield, pastor, ani jakikolwiek inny kaznodzieja. Nawet z moim aparatem słuchowym. Jej uszy były zakryte przez włosy. Zobaczyłem, jak odgarnia włosy i wyciąga z uszu aparaty słuchowe, a następnie wyłącza je i umieszcza w kieszeniach. Ona mówiła dalej. Powiedziałam sobie, że dr Darfield i brat Heggin którzy usługują chorym, są jak Piotr i Jan i gdy położą na mnie ręce, będę uzdrowiona. Oto wiara, nieprawdaż? Położyliśmy na nią ręce, a ona została uzdrowiona, odzyskała słuch. Ona zdjęła ten aparat i oddała go komuś. Spotkania trwały przez kolejne niemal dwa tygodnie. Ona była na każdym nabożeństwie, ale to nie wszystko. Wróciłem tam po roku. Znów prowadziłem spotkania i ona znów uczestniczyła w każdym nabożeństwie, wciąż dobrze słysząc. Ale wciąż chodziła, podpierając się kulą. Powiedziałem do niej, hej, czy nie chcesz jeszcze czegoś od Boga? Nie, dostałam to, po co przyszłam. A co z twoim biodrem? Powiedziała, a, dam sobie z tym radę. Potrzebowałam słyszeć. Widzicie, według wiary twojej. Według wiary twojej. Według wiary twojej. Uzdrowieńcza moc Boża usługiwała jej. Działała, ona odzyskała słuch. Ale dlaczego ta moc nie uzdrowiła jej biodra? Według wiary twojej. Według wiary Twojej niech Ci się stanie. Amen. Aleluja. Alleluja. Aleluja. Chwała Bogu. Oto prawo, którego nie da się uniknąć. Duchowe prawo. Wiecie, w wymiarze naturalnym są prawa natury. One działają. Prawo grawitacji działa. Jeśli w to nie wierzysz, to wejdź na dach i zeskocz. Amen. Nawet nie musisz być zbawiony, żeby to dla ciebie zadziałało. Nauczyłem się czegoś. Ciągle nie wiem na ten temat wszystkiego. Mówiąc ściślej, to wiem na ten temat bardzo niewiele.